Amatek to kociewski dealer firmy Manitou, a pan Jarosław Poznański to właściciel firmy. Siedem lat już, jak usłyszałam, działa pan w tej branży. Czy ten czas, czas kryzysu światowego, był dobrym momentem, żeby rozpoczynać działalność? Czy on był dobry? W momencie, kiedy się taką decyzję, no, myślę, że to było troszeczkę i spontaniczności. No i to jest perspektywy, że w rolnictwie no, te czasy zaczęły się trochę zmieniać, 2004 rok, wejście do Unii Europejskiej, jednak jakieś szersze możliwości, też po rozmowach z kolegami z Niemiec i tak dalej, że tak powiem, dawało to jakieś oduchy, no bo początek był jednak trudny, były, były to jednak te początki pierwszych unijnych pieniążków, gdzie nie wszyscy klienci, wierzyli w to, że po prostu mogą dostać jakby połowę tego zwrotu, czy dostać jakąkolwiek subwencję do zakupu maszyn rolniczych, ale potem, że tak powiem, z biegiem rok, drugi, trzeci to wszystko zaczęło się już fajnie zazębiać, no i teraz w postaci już tego budynku i jakiegoś tam jakby placu no jakieś tam efekty widać. A światowy kryzys nie miał wpływu? Powiem szczerze, na tą branżę w tej skali mikro, czyli tej firmy, czy tego terenu, którego my obsługujemy, tych trzech województw, myślę, że w ogóle a kryzys rosyjsko-ukraiński, który od właściwie roku psuje wszystkim szyki, bo i sadownikom przecież, i również tak producenci mleka się boją. Jak to u nas na naszym terenie to wygląda? Znaczy akurat jeśli chodzi o region północnej Polski, czyli warmia Mazury, Pomorskiej, część kujawsko pomorskiego tego terenu, którego my obsługujemy, myślę, że w bardzo małym zakresie. Akurat firma, którą ja reprezentuję, nie obsługujemy praktycznie w takich gospodarstw sadowniczych, ale z tego, co mam tu jakieś mniej więcej rozeznanie i kolegów, co też sprzedają te maszyny sadownicze, oni troszeczkę narzekają. Ale generalnie, jeśli chodzi o ten nasz sektor typowy agro, czyli te konwencjonalne uprawy rzepak, pszenica, nie ma z tym... Znaczy na pewno to się nie udzieliło w żaden sposób, nie? Ale te maszyny też przecież Manitu można używać w innych sektorach, na przykład w budowlance. Dokładnie. Też się tym zajmujecie? Znaczy rynek monitoruje jest podzielony. Akurat firma Matech, którą prezentuję, my jesteśmy odpowiedzialni za sektor jakby agro, czyli dedykowani głównie do rolnictwa. I nie wchodzicie sobie w drogę z tymi, którzy sprzedają do budowlanki? Dokładnie tak, tylko w sytuacji, kiedy klient, rolnik ma też często firmę budowlaną, szczególnie... Takie przypadki są na jeżeli wiślane, że klienci, co mają gospodarstwa dwustu, hektarowe, jest jeden, drugi brat, nie mając specjalnie co robić, zakładają firmy budowlane i takie maszyny kupują, no wtedy z racji tego, że po linii znajomości no, przeważnie kupują od nas. Nie? No i nad siłą rzeczy czasami są to jakieś kompleksowe zamówienia, np. przykład tu próbowo i do tego ładowarka, która będzie w stricte wykorzystywana np. do celów budowlanych. Wróćmy jeszcze do unijnych pieniędzy, bo budynek, przed którym stoimy, znajdujący się tuż przy dawnej jedynce, obecnie drodze numer 91 z Gdańska do Bydgoszczy w miejscowości Charlin, czyli tam gdzie się krzyżują dwa chyba najważniejsze dla Pomorza tak szlaki komunikacyjne. Budynek jest nowiutki, a sfinansowany został z tego co słyszałam w znacznej mierze z tak. pieniędzy europejskich. Jak to możliwe? W ramach mikroprzedsiębiorstw czyli ten program modernizacji czy rozwoju obszarów wiejskich w ramach tego działania, po prostu przez zwiększenie zatrudnienia to było to, było to działanie Udało się pozyskać te środki, praktycznie i tak była decyzja, bo wcześniej firma funkcjonowała, funkcjonowała w kontenerze biurowym magazynowym. No i tak był ten ruch, że i tak trzeba budować i tak. Po prostu złożyłem ten wniosek, akurat fajnie się potoczyło, że się udało, naprawdę, naprawdę super, aczkolwiek z dużymi przygodami, bo wiele przeciwności jednak ta inwestycja gdzieś tam stawiała na swojej drodze. Dlatego, że ten teren, który jest położony między drogą krajową, tą tak zwaną starą jedynką i drogą gminną, Cały czas miał plan zabudowy domków jednorodzinnych. Żeby to z, e, zmienić plan zabudowania przestrzennego, to był bardzo duży problem. Różne przeciwności losu i tak dalej, i ludzkie innymi też. Ale przeciwieństwa mają to do siebie, że trzeba je przezwyciężyć i wzmacniają człowieka, a ilu nowych ludzi znalazło tutaj zatrudnienie? Znaczy przez to, że projekt, że tak powiem, powstał i został zamknięty, trzy osoby, trzy etaty, y, po prostu trzeba było jakby zwiększyć zatrudnienie. No i to i tak było, i to i tak jest konieczne, że tak powiem. Ale przy okazji, że tak powiem, taki dodatkowy bacik też do rozwoju można powiedzieć, nie? bo czasami człowiek się zastanawia, że ten etat może niepotrzebny w okresie tym zimowym, a to jednak w okresie kiedy jest wiosna, lato, no jednak przydaje się. Oczywiście jest fajna rzecz, polecam wszystkim, żeby korzystali z tego typu rzeczy, bo to jednak, kurczę, no, trzeba brać, póki jest możliwość. Nie? I ostatnia sprawa, co jest ważniejsze w takiej sytuacji, jak Wasza firma, co generuje więcej przychodu, na co jest więcej zapotrzebowania, sprzedaż czy serwis? No, dzisiaj, kiedy jednak no, te dotacje są dość znaczne, jednak sprzedaż. Sprzeda mimo wszystko. Tak, mimo wszystko sprzedaż, być może. Za 2-3 lata, może w tym okresie, kiedy te maszyny będą wyeksploatowane, będzie więcej procentowo. Dzisiaj powiedzmy w obrotach firmy, serwis to jest myślę na poziomie 5%, to jest, to jest max. Jednak sprzedaż maszyn, sprzedaż części zamiennych, póki co jednak klienci starają się naprawiać też w własnym zakresie, żeby trochę zaoszczędzić. Jeśli chodzi o roboczą godzinę, o dojazd do tego klienta, Wzywają wtedy, kiedy no, taka sprawa nie potrafią sobie poradzić. Nie? No i wtedy no, tak to wygląda. No i póki co myślę, że też w nadchodzących latach też ten stopień, myślę, no, tego wzbogacenia społeczeństwa no, też i tego wiejskiego będzie raczej postępował i będzie potem jak na zachodzie, że y, cała obsługa spadnie na firmy właśnie takie zewnętrzne, czyli takie właśnie, jaką, repre, jaką reprezentuje. No. Póki co jednak y, starają się, więcej tych części, jednak zdecydowanie więcej części. No. A na zachodzie, z tego co wiemy, na serwisach to jest praktycznie, jak zamawia części, bardzo często co najmniej 1 do 3, 1 do 2 jest to poprzedzone wizytą serwisową. Nie? A u nas nie, jak montują, montują i wtedy jak się coś już dzieje, brzydkiego, wtedy wołają. Mhm. I tak to wygląda. Nie?